konkursie 33 Rekord yy, organizowanego przez wytwórnię, w której wydałem album Tysiące Chwil, żeby pokibicować tam młodym twórcom, którzy będą walczyli o kontrakt płytowy. No, więc myślę, że tak, jutro ten kalendarz będzie się zapełniał. Dobrze wiedzieć, w takim razie słuchacze macie ekskluzywne informacje tutaj z naszego radia, jakich właśnie tutaj artystów Damian Korski wybierze. No i właśnie to powiedzmy, że na takim showcase jest tysiące koncertów, tak samo jak właśnie tysiące chwil, czyli właśnie tytuł twojego albumu. Które z tych chwil wyróżniłeś w swoim albumie? O, tysiące. Tysiące. Tysiące chwil, które opisałem w wszystkich tekstach i te chwile też mają odzwierciedlenie w warstwie muzycznej, bo to nie tylko słowa mówią o tym, co przeżyłem po albumie Wiosna, ale także e, ta warstwa muzyczna, która jest dla mnie bardzo ważna. Ten album jest takim zapisem właśnie tego, co wydarzyło się tuż po premierze Wiosny, kiedy skończyliśmy w sumie grać koncerty promujące album, i widzi się różne kolory, każdy kwiat ma inny zapach i ja tak myślę, że ta płyta ma, pobudza różne zmysły i każda piosenka ma inny zapach inny in kolor i ta płyta w ogóle jest delikatna jak kwiaty, ale kwiaty mają też swój charakter i ten album też ma charakter Pana powiedziała też w jednym z wywiadów coś ciekawego, że porównałaby tę płytę do róży że jest delikatna i ma kolce, i to jest prawda. No właśnie, o panelów też właśnie cię chciałam y, zapytać. Y, właściwie, mm, w pewnym stop jakby w pewnym stopniu oddałeś jej głos, tworząc właśnie ten album. No jednak tutaj, kto wykonuje wokal, też jest jakby istotne. Y, dlaczego tu postanowiłeś właśnie oddać jej głos, a nie na przykład sam y, wykonywać te utwory? Przede wszystkim pierwsza rzecz to ja nie potrafię śpiewać. Gdzieś tam mój głos pojawia się w tle, chociażby w utworze w powietrzu, ale ja nie jestem wokalistą i nie, mógłbym, nie, nie chciałem robić krzywdy tym piosenką i dlatego śpiewają ludzie, którzy potrafią śpiewać, ale nie są to przypadkowe osoby, bo pan jest ze mną od wiosny jest w stałym składzie koncertowym i ja chciałem, żeby ta płyta jednak miała taką ważną symbolikę i też była opowieścią od początku do końca, i żeby była zaśpiewana jednym głosem, a dodatkowo, żeby pojawiali się ludzie, jak Michał Kowalonek czy Delen. To też są ludzie.